W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Duchu Święty prowadź nas Ponieważ to Ty jesteś autorem całej historii zbawienia To Ty chcesz nam pokazać Ojca To Ty chcesz być tym, który daje nam Ducha Poznania Prosimy prowadź nas drogami Pisma Świętego Przez Chrystusa Pana Naszego Amen Dobrze, jakby ktoś mógł siąść, to nie siądzie jak ktoś chce te postać, to niech stoi. Będzie trochę mokre, czyli zimno i twardo. Drodzy Państwo, no wit witam Was bardzo serdecznie w, w tym naszym tutaj y, jakimś, prób, jakimś próbie przyjrzenia się y, sprawom związanym z y, monoteizmem no, chcemy jakoś ten monoteizm dostrzec. Na razie go nie możemy dostrzec. A czy na razie jesteśmy w takiej sytuacji, w której no, nie za bardzo możemy tutaj jakkolwiek podejść do spraw właśnie związanych z, z monoteizmem. Na razie mamy tego Boga... Znaczy to, co, pokazała, to, co pokazywałem... To jest y, pokazanie Boga y, z y, najpierw Boga y, ojców, y, potem Boga, który się pojawia Mojżeszowi. Y, pokazuje się, że to jest Bóg działania, Bóg wyjścia, tak? Bóg, który y, bierze tych ludzi y, dalej prowadzi. No i drodzy państwo, ten Bóg wyjścia pokazuje, czy, czy daje Izraelitom możliwość wejścia do ziemi Kanaan i Pismo Święte pokazuje nam ten epizod wejścia do ziemi Kanaan jako taką wojnę Pana Boga, czyli właśnie Bóg, który, który po prostu działa, który na rzecz swojego, swojego narodu w jakiś sposób no, pokazuje swoją wszechmoc. Tak? Przy czym y, pokazana jest ta y, działalność y, w, y, tego jachwę, jako y, działalność y, jako wojnę z obcymi Bogami? Po prostu y, pytanie jest takie: No dobrze, to kto jest Bogiem? Jaki, jaki Bóg jest y, no, najważniejszy, czy, czy mniej czy bardziej ważny? No? Wchodzimy do Kanaanu, który jest w jakikolwiek sposób dotknięty tym politeizmem i tam jest wielu bogów, pierwszy najważniejszy to czy Baal, Kemosz, Asztarte, jakieś inni tam, prawda bogowie. No i drodzy Państwo, jesteśmy w takiej sytuacji. No, ja to mówię właśnie po to, żeby, żeby zarysować sytuację, w której jesteśmy. Od strony biblijnej, bo jeszcze musimy zobaczyć to, że w tym momencie, kiedy Izraelci wchodzą do Ziemi Obiecanej, gwiazdeczka, przypis na dole. Jeżeli przyjmujemy, że Izraelici weszli do Ziemi Obiecanej, tak? To nie jest w tej chwili treściowego wykładu, więc muszę to założyć, ale pamiętajcie Państwo, że, że są bibliści, którzy uważają, że nie było wyjścia, nie było wejścia, Izraelici po prostu od dawna już tam byli, a to, co jest napisane w Piśmie Świętym, jest po prostu pewną hagiografią, którą po prostu się pokazuje. Nie zajmujemy się tym w tej chwili, więc przyjmujemy aspekt, że Izraelici wchodzą do ziemi obiecanej, tak? z tym zastrzeżeniem, że tu jest jakaś dyskusja się znajduje. No i oni wchodzą do tej ziemi obiecanej i tam y, można by powiedzieć, że następuje pewien szok kulturowy. To znaczy Izraelici stają wobec y, sytuacji, w której y, znajdują ludzi postępujących czy działających na y, podstawie innej kultury materialnej, a co za tym idzie, czy może a z czego to wynika, innej kultury y, takiej duchowej, niż oni mieli dotychczas. O czym mówię? Mianowicie jest to zetknięcie się, zderzenie się y, kultury nomadów, kultury y, tych koczowników, którzy szli po y, pustyniach, półpustyniach, stepach, y, ze swoimi trzodami, z kulturą y, rolników. Kulturą Ziemi, kulturą ludzi, którzy napracowali na Ziemi. Można by więc powiedzieć, że teraz jakby stajemy wobec takiego tematu, Bóg rolników. Tak? Taki temat będzie teraz z nami tutaj, będziemy musieli taki temat tutaj omówić. I proszę drodzy Państwa scharakteryzujmy sobie te kultury dwie, bo, bo jeżeli było zdarzenie, mówię o zdarzeniu, to musimy zobaczyć na podstawie czego możemy takie, o takim zdarzeniu mówić. Przede wszystkim przyjrzyjmy się nomadom. Od strony gospodarczej, od strony takiej no, tym czym się zajmowali, oni mieli e, e, zwierzęta, tak? które wypasali. Z czego mieli e, mleko, i z czego mieli y, y, ziemię, nie ziemię, tylko z, y, mięso, tak? Znaczy po prostu mogli jeść y, te, te mięso, tak? skóry, tak? jakiś handel wymienny był, ale oni niczym innym się nie zajmowali, tak? To był taki po prostu działania, działania pasterzy, po prostu. Jeszcze do tego pasterzy, który, po, którzy posługi, poruszali się po y, y, y, dużych przestrzeniach, więc oni musieli y, przenosić te swoje namioty z miejsca na miejsce. Y, w, powiedzmy w porze takiej, jakiejś tam, kiedy deszcz padał tu, to oni szli tam, gdzie padał ten deszcz, po to, żeby były trawy. Jak tutaj już tego deszczu nie było, oni wiedzieli, że woda jest gdzieś tam indziej, to szli w tamtym. Rozumiecie, no tak, po prostu. No, oni musieli dbać o, o trzody, tak jak to pasterze dbają o trzody. Jak wygląda kwestia rolnictwa? Otóż, drodzy Państwo, rolnik się nie porusza. Rolnik jest na ziemi. I ta ziemia, na której pracuje, musi być... Pamiętacie, że jesteśmy w klimacie Palestyny. Tam jest wymiarę ciepło, tak? Jeżeli się dobrze nawadnia ziemię, no to na pewno dwa razy można zebrać plony w ciągu roku, tak? A czasem mówią uczeni żydowscy współcześni, że na niektórych polach, na niektórych plantacjach trzy razy w ciągu roku mogą zebrać plony. Rozumiecie więc, że Powiedzenie o tym, że jest to y, ziemia mlekiem i jodem płynąca, nie jest pozbawione y, podstaw. Rzeczywiście y, jest to ziemia, która jest y, no, bardzo, urodzajna, czy bardzo no, urodzajna, ten okres wegetacji jest dosyć krótki, więc w związku z tym można z tej ziemi wydobyć y, jakieś pożywienie, y, można wydobyć owoce, y, tylko musi być woda, tak? musi być woda. I na czym polega praca takiego rolnika? Na dostarczeniu wody, na dostarczeniu wody do y, y, tych swoich pól. Czyli całe systemy irygacyjne, które w ten czas budowano, prawda, y, jakieś przewożenie, czy kanałami przeprowadzanie. Y, mamy Jordan, jego no, niezbywalną wartość tej, tej y, rzeki, która tam właśnie płynie. Mamy dwa jeziora, w ten czas jeszcze dwa jeziora, bo już jednego nie ma, to znaczy jezioro Hule na północy i jezioro Morze gailejskie, czy Morze Tyberiackie, różnie się go nazywa, w środku Galilei, prawda? Więc zobaczcie, drodzy państwo, że to jest no taka, możemy pokazywać właśnie tę zależność między wodą a, a tymi wszystkimi miejscami, które przynosiły bardzo dużo żywności, zwłaszcza właśnie okolicy Jordanu, sama Galilea. Samaria już jest taka, już jest trochę susza, tak? a Judea im bardziej na południe, tym jest bardziej sucha. Mówimy o środku kraju, bo oczywiście Szefela, to, co jest nad samym morzem, to również jest miejsce, które, w którym jest dużo wody, tak, chociażby ten, ta, ta wilgoć, która idzie z nad oceanu, nie oceanu, tylko z nad morza śródziemnego, prawda? Potem jest trochę wyżej, więc ona dalej nie wchodzi, no ale to tak jakby nie chcę też się tu geografią zajmować Palestyny, ale chcę Państwu pokazać, że, że ci ludzie, którzy, no właśnie się zajmowali się rolnictwem, mieli jakby podstawy do tego, takie zwykłe, normalne podstawy. Przy czym uprawianie ziemi dla tamtych ludzi było jakimś działaniem, które oni wiązali bardzo blisko, czy bardzo mocno wiązali z koncepcją Boga. Bo to, Jaki, jaką kulturę ci ludzie mają, tak? Tzn. w jakiej kulturze żyją, jest związane z koncepcją Boga. Przy czym nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest związane w ten sposób, że y, tak jak marksiści chcą, że z kultury materialnej wynika rozumienie Boga, czy z rozumienia Boga wynika kultura materialna. Y, nie chcę w tym się w tej chwili znowuż, y, y, wchodzić w tę kwestię. Chcę tylko wskazać, że jest różnica w rozumieniu Boga. Mianowicie dla y, nomadów Bóg jest ich ojcem Bóg jest szejkiem proszę sobie przypomnieć jak wygląda na przykład rodzina Abrahama tak? Abraham jest takim szejkiem księciem, takim protoplastą rodu takim głównym kimś tak? i teraz on ma synów synowie mają synów synowie synów mają synów synowie synów synów mają synów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i to jest rodzina no co taka rodzina, nomadom? No bo wiecie, tam pod górami jest takie bardzo żyzne pastwisko. Kto pierwszy, ten lepszy? A nawet jeżeli ktoś będzie pierwszy, zajmie to pastwisko, no to może przyjść ktoś, kto ma więcej synów. Czyli jak teraz się to ładnie mówi, więcej szabel, tak? I przesunie y, tych właśnie y, pasterzy y, trochę dalej, Tak żeby nie być gorąsłownym w Piśmie Świętym, jest takie, taka scena, która mówi o takich właśnie stosunkach. Zobaczcie, kiedy Mojżesz ucieka z Egiptu, prawda, przyszedł do y, miejsca, gdzie córki y, Jetry y, wypasały owce y, i pyta ich ojciec, dlaczegoście dzisiaj tak wcześnie przyszły? A no bo przecież poliłyście te trzody zwykle to pasterze was odganiali, no, prawda, to właśnie, no, kto silniejszy, ten lepszy. No ale one mówią, ale Egipcjanin stawił się za nami, tak? ten Mojżesz. No to gdzie on jest? Dawajcie go tutaj, żeby go podjąć i tak dalej. No i cała sprawa Mojżesza dalej się um, um, ukazuje, co jest właśnie ilustracją tego, że na tym stepie, na tych pastwiskach, na tym tej półpustyni, no to prawo silniejszego zwyciężało. Tak? Im więcej miałem synów, ja, szejk, tym byłem po prostu bardziej bezpieczny, czy moje trzody były bardziej bezpieczne. Tak? Czyli była to taka organizacja klanowa ci ludzie, którzy chodzili po tej pustyni, tam po tych, tych pastwiskach na pograniczu pustyni, byli po prostu ludźmi, którzy, dla których rodzina była bardzo ważna, a dokładnie mówiąc synowie w tej rodzinie, żeby czym w ogóle potomkowie płci męskiej, żeby po prostu było komu tą mieczem, prawda, czy tam szabelką, czy tam czymś tam po prostu walczyć. No, no, te walki były na porządku dziennym. Zobaczcie za a teraz ten Bóg, to jest właśnie ten, yy, albo w przypadku Mojżesza, Bóg Ojca, albo po prostu oni rozumieli Go jako ojca, tak? jako kogoś, to jest no właśnie takim protoplastą rodu, kto, kogoś, kto można by tak to przerzucając na współczesną nomenklaturę, no pójść do niego na kawę, no, po prostu. Ktoś bliski, tak? Ktoś bardzo taki kochany, serdeczny, ktoś, kto jest potrzebny, Więcej, komu ja jestem potrzebny, tak? I to jest y -y, y -y, y -y, y -y, taka bardzo krótko przedstawiona, taka on koncepcja właśnie tych nomadów. Boga nomadów, czyli Bóg Ojca, o czym zresztą mówiliśmy tak sobie jakiś czas temu. Natomiast rolnicy mają zupełnie inny obraz Boga. Dlaczego? Dlatego, że, drodzy Państwo, ten obraz Boga, czy obraz Bogów, bo to jest wspólne dla tamtych terenów, tutaj antropologowie, badacze kultury, mówią, religioznawcy mówią o czymś, co się nazywa rewolucją neolityczną. Tak, To, tak, to, znaczy, to nie są czasy, o których my mówimy, tylko o wiele, wiele, wiele wcześniej. Tak? To, są, to są czasy o wiele wcześniejsze. Mianowicie, można by tę rewolucję neolityczną zamknąć w trzech odkryciach. Odkrycie pierwsze, faz księżyca. Odkrycie drugie, płodności kobiety. Odkrycie trzecie, płodności ziemi. Oni po prostu skojarzyli te trzy rzeczy razem. I w tych kulturach właśnie ludów osiadłych sama uprawa ziemi jest czynnością świętą. Dlaczego? Dlatego, że teraz ja, człowiek, zostaję powołany do tego, żebym odtworzył to, co było na początku. Mircea Eliade, taki religioznawca, mówi o nicie wiecznego powrotu. Czyli o czymś takim, że ja ja mogę czerpać, nie jestem zbieraczem, tak? Czy ja chodzę, idę do lasu, zrywam jagódki, tam prawda, jakieś dzikie owoce i mam, mam coś do jedzenia. Tak? Nie, nie. Ja jako ktoś, kto jest no, posłany przez Boga, czy jakby no, z namaszczenia Bożego, ja mogę zrobić coś, co jest odtworzeniem pierwotnego udzielenia życia e, Ziemi. A to pierwotne udzielenia życia ziemi w kulturach osiadłych, które miały swój początek z kultury mezopotamskiej, czy. Kultury Mezopotamii, bo tak nie była jeszcze Babilonia, tylko jeszcze nawet nie był, prawda, Asyria nie była, tylko jeszcze też przed Sumerem było, tak? Czyli to jeszcze. jeszcze. Słucham. 14 tysięcy, 10 tysięcy? To jest ten, ten obszar. Lodowiec ustępuje i to jest mniej więcej ten obszar, tak? Pirazy oko. oko. To, to ja tutaj zależy na którym terenie, tak? I, i okazuje się, drodzy Państwo, że, że według poglądów tamtych ludzi, no jak powstał świat, jak powstało, powstało życie na tym świecie. Ano, Bóg i Bogini współżyli seksualnie i z tego współżycia powstało życie na ziemi. To jest coś, co się nazywa z grecka hierogamią, hieros gamos, czyli święte małżeństwo. I teraz ta hierogamia jest czymś, co daje możliwość tego, żeby ziemia nam rodziła plony. Po prostu ja, ponieważ znam bogów, czczę bogów, to ja w takim razie odtwarzam ten sposób no, zrobienia pierwszego życia na ziemi. I w tym momencie, zobaczcie, że powstaje coś takiego, co się nazywa w ogóle prostytucją sakralną. Tak? Na czym polega prostytucja sakralna? Polega na tym, że ja jako rolnik idę do świątyni swojego Boga zaraz o tym będę mówił bardziej szczegółowo i współżyję z kimś, kogo nazywa się Kadaszim akurat to jest kobieta, ale jeżeli jestem kobieta i mam tą ziemię to idę do tej świątyni i tam jest jakiś mężczyzna, kadasz poświęceni, ja z niej współżyję i to jest zabieg agrotechniczny żeby na mojej ziemi wyrosło, wyrosła e, e, pszenica albo jakiś tam jęczmień albo coś tak? To jest pierwotna myśl na temat prostytucji sakralnej tak? Tak to wyglądało tak to wyglądało. I więc jak ktoś mi na marginesie, mam nadzieję, że to się nie będzie nagrywało, na marginesie, jak ktoś mi mówi, że prostytucja jest najstarszym zawodem świata, to przepraszam bardzo, nie. Jest jednym z najstarszych aktów kultu religijnego. Właśnie w kulturach ludów osiadłych, w kulturach rolników, tak. Co się potem stało, to jest inna sprawa, natomiast to było na samym początku. Sama myśl o tym, żeby odtworzyć ten, ten początek samego świata, tak? To było dla nich najważniejszą sprawą. No dobrze, ale teraz jeszcze zobaczmy stosunki własnościowe. Mianowicie, jeżeli ja mam ziemię tutaj, tak? I mam ziemię tutaj, tu po żonie, a tu po, po moim ojcu, to zobaczcie, że ja mogę teraz jeszcze kupić ziemię, bo to są no, stosunki własnościowe są takie, że ja mogę kupować ziemię, tak? A to kupuję tam ziemię, tak? Tylko tak. Ta ziemia jest ziemią, o ta ziemia, jest ziemią, która jest na terenie, podlegającą, podle, na terenie podlegającym świątyni Boga Kemosza. Ta ziemia jest na terenie świątyni Boga Jahwe, a ta ziemia na terenie świątyni Baala. Teraz ja chcę, żeby na każdej z tych moich działek wyrosło piękne zboże. Co ja mam zrobić, zgodnie z koncepcją tych rolników, co ja mam zrobić, żeby tamto zboże powstało? Idę do świątyni i dokonuję zabiegów agrotechnicznych. punktu widzenia proroków później, później, później, później izraelskich, no to jest bałwochwalstwo, tak? Ja poszedłem do świątyń innych bogów, tak? Zobaczcie więc, drodzy Państwo, że, że mamy tutaj y, sposób spojrzenia dla, na... No tak powiedziałem, ale akurat nie byli. Chociaż tu jest pytanie, i warto by tu się zająć tym, co, by, co jest w Arad. Taka miejscowość na południu, na południowym wschodzie Izraela, która się nazywa Arad i tam znaleziono czerwoną stelę z Arad, która prawdopodobnie jest to świątynia poświęcona Bogu Jahwe. i bardzo ciekawą rzeczą, że obok czerwonej steli z Arad stoją stelle dla Asharot, Jachwę, czyli dla żon. Co jest bardzo ciekawą sytuacją. Trzeba by to przestudiować, zobaczyć, co to było, co to jest, prawda, jaka tam Stella z Arad, czy w ogóle świątynia w Arad, a to jest zupełnie bardzo stara rzecz. Jeszcze w ogóle Izraelici Izrael, nie weszli do ziemi obiecanej. Ale to, no, tak, takie coś znaleziono i, i zastanawiają się ludzie, co, co to jest, tak. Ale wróćmy do, do, do, do, do naszego tutaj przykładu, bo na skutek różnych podległości tak? różne działki przechodziły do różnych rąk. Prawda? No własność jest własnością, można to sprzedać, zdać w zastaw i tak dalej. Część z tych działek przeszła do, na własność króla. Tak? I teraz, koncepcja króla pojawiła się królestwo w ogóle to jest koncepcja królestwa to jest dosyć wczesna, znaczy wczesna w miarę wczesna idea była taka, że król miał w swojej stolicy miał świątynię zatem jak to była ziemia króla to to był Bóg króla i Bóg króla e, był Bogiem który go chronił tam pomagał mu i tak dalej ale to był Bóg króla i teraz ziemia, która jest w Izraelu, należy do króla. Znaczy, no, jakoś król ma z, nią, z, nią, z niej profity, tak? I teraz zobaczcie, że w takim razie, to było przed Izraelem. Jak powiedziemy Izraela, a to może być przed Izraelem. Zobaczcie, że w takim razie jest sytuacja, w której Bóg nie jest Bogiem moich ojców. Bóg, do którego ja idę, jest Bogiem króla. Albo Bogiem królem. Tak? Gdzie on ma zamek swój? Gdzie ma swój pałac? No, w swojej świątyni. I tak jak król jest obowiązany do tego, żeby strzegł swojego terytorium, tak? taki Bóg jest obowiązany do strzeżenia swojego terytorium. I to nie jest pomysł izraelski, to jest pomysł w ogóle bliskowschodni. Poczytajcie sobie Państwo, jest po polsku, więc dlatego mówię, poczytajcie, bo w ogóle to jest starohebrajskim napisane. Jest taka Stella Meszy, gdzie Mesza pisze, król, Mo, król Edomu, pisze właśnie o tym, jak to Kemosz pomógł mu zwyciężyć jednego z królów izraelskich. Mianowicie on nie pisze, którego, ale mówi, że zwyciężył dom Omriego. Tak? Był taki król Omri. Dom Omriego zwyciężył, tak? no, no I właśnie przypisuje to zwycięstwo swojemu Bogowi Kloszowi po prostu, tak? Czyli mamy koncepcję, jest Bóg, który należy do króla, czy król, który należy do Boga, czy Bóg, który jest królem, tak? A Bóg ma, a król ma swoich yy, gubernatorów, tak? No to dał tym gubernatorom zarząd nad jakąś tam prowincją. Ale ten Bóg, ten, ten, ten, gubernator czci innego Boga niż król. Dlaczego? Nie wolno mu? Wolno mu, tak? Znowuż zobaczcie Państwo przykład z Pisma Świętego. Niejaki seryjczyk na Aman. Pamiętacie? Kiedy został uzdrowiony, mówi dajcie swoi, wasze, daj twojemu słudze, ale mówi o sobie, znaczy, żeby on wziął te, te tyle w ziemi, ile para mów nieść z doła bo twój sługa nie będzie teraz oddawał czci innemu Bogu poza Bogiem Izraela. tak? Ale zobaczcie, jaka to jest koncepcja. Ja zabieram ziemię, która należy do Jahwe, idę do Syrii, tam rozrzucę ją i na tej ziemi to będzie ziemia Jahwe i na tej ziemi będę składał Jahwe ofiary. Ale zobaczcie, to jest koncepcja taka, że Bóg jest związany z ziemią. To jest Jego ziemia. I to jest koncepcja nieizraelska. To nie jest koncepcja izraelska. Tylko to jest koncepcja no, tych ludów właśnie bliskowschodnich, ludów osiadłych. tak? Jak tu wygląda rodzina w tych ludach? Ano taka, że jest ojciec, matka i są dzieci. bo są pracownicy, tak? Oczywiście być może jest jeszcze dziadek, jest jeszcze babcia, albo są wnuki, prawda? To jest wielopokoleniowa rodzina, ale to jest rodzina, tak? I to tylko ta, ta rodzina. Nie ma czegoś takiego, że jest, można powiedzieć, że to jest Bóg mojego ojca, bo to nie jest Bóg mojego ojca, ten Bóg, tylko to jest Bóg mojego króla. I ja idę do świątyni tej, tutaj składać ofiary, idę do świątyni tej składać ofiary. Idę y, y, y, powiedzieć, y, prawda, królowi, że tutaj mam dziesięcinę dla niego, a tu mam dziesięcinę dla mojego Boga, którego ja czczę, bo tam ci inni to czczę i, czy, i czczę, czczę ich dlatego, że y, po prostu, no, mam tam swoje działki, tak? Zobaczcie więc, drodzy Państwo, że to jest. Znaczy, Izraela nie ma w Palestynie taki obraz, taki obraz Boga, stosunków mamy w Palestynie, zanim Izraelici weszli. Notabene, taki sam obraz mamy, kiedy Izraelici weszli. Tak? Bo to nie jest izraelskie. Izraelici mają pomysł właśnie, mieli taki pomysł, że, że mają Boga Ojców, oni są pasterzami. Ale oni wchodzą, wchodzą do ziemi Kanaan. I w tej ziemi Kanaan okazuje się, że oni zaczynają Um, uprawiać rolę. A od kogo oni się nauczyli uprawiać rolę? No od tych, co wiedzieli, jak się uprawia rolę. Nie ma w Piśmie Świętym stwierdzenia, że no właśnie yy, świat powstał z hierogami. Zresztą jachwę nie ma żadnego ekwiwalentu, prawda, żeńskiego. Żadnej bogini nie ma, prawda? To... to ale drodzy Państwo, zobaczcie, że spotykamy w Piśmie Świętym bardzo szybko następującą degradację moralną Izraelitów. Dlaczego? Ja myślę, że odpowiedź jest zupełnie jasna. Tak? Jeżeli oni uczyli się, od, od tych ludów tamtych, które tam były, uczyli się uprawy roli, to uczyli się również o prostytucji sakralnej. To było jakby od razu. I, I to wejście, i to, to bardzo szybkie odejście od kultu jedynego Jahwe, jeżeli oni w ogóle wchodzą tam, prawda, do tej palestyńskiej ziemi, bo jest taka koncepcja, że niektórzy już byli, a niektórzy jeszcze nie weszli, to drodzy Państwo, zobaczcie, że jest zupełnie zrozumiałe, jak, dlaczego tak się szybko to stało, tak? To jest po prostu zrozumiałe. Zrozumiałe, że koncepcja Boga, rolników, jest Zupełnie inną koncepcją niż koncepcja Boga, jakakolwiek inna. Tak? Bo, bo nie tylko nomadów, tylko zaraz będziemy się rozprawiali z tą koncepcją. Za chwilę do tego dojdziemy. Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, że mamy to, to zdarzenie dwóch kultur, tak? dwóch sposobów myślenia. I to jakby czerpanie z wzorców kananejskich czerpanie tych, tych sposobów spojrzenia na Boga na świat jest drodzy państwo bardzo dobrze widoczne właśnie w kulcie. Salomon buduje świątynię, tak? Jaka to jest świątynia? Ja sobie pozwolę teraz namalować świątynię. Mianowicie, drodzy Państwo, jak sobie przypominacie yy, opisy Pisma Świętego, mamy świątynię jakoś taką, o taką, taką świątynię, tak, tutaj, o, z takim wejściem, o, tutaj, takie, wej takie wejście jest, tak? Jest świątynia. W tejże świątyni jakaś jej część, tam są dokładnie podane wymiary, ale mm, zostawmy to, jakaś tam jej część, jest Odgrodzona, tu jest wejście, na którym to wejściu jest zasłona, przed tym wejściem jest ołtarz całopalenia, stoły pokładne, świecznik i tak dalej, tak dalej. Tego typu rzeczy. I e, to, e, tu stoją kapłani, tu gdzieś stoją prawda, mężczyźni, tu gdzieś stoją kobiety i tak dalej. To jest świątynia jerozolimska. Tak? A tu jest to, to jest święte świętych. Tu jest e, przybytek, i tu sobie siedzą, e, też nie siedzą, tylko stoi arka przymierza, tak? W tym miejscu. tak? E, żeby pokazać, że to jest coś zupełnie innego, e, sięgnijmy do świątyń egipskich. Świątyń, nie piramid. Piramidy są grobami. E, mówimy o świątyniach. Świątynia egipska, załóżmy, że będzie takiej samej, o, tak, tak samo będzie wielkości, tak tu ma wejście, zgadza się, ale świątynia egipska jest zrobiona w ten sposób, że tu jest kolejna jakby sala taka. Tu na boku są pomieszczenia. O, tu są te, te jakieś. Ja tu drzwi rysuję, prawda, takie tak przy okazji. Tu są pomieszczenia różnych tam kapłanów, a tu stoi, tu w tym miejscu stoi posąg bóstwa. I to ten posąg y, prawdziwy. Bo tu stoi taki miniaturka tego posągu. Tak? Gdzie są wpuszczani w Egipcie ludzie? Tu. Tu nie są w ogóle wpuszczani, tu chodzą kapłani i e, kapłan tutaj składają tu ofiary jakieś, ale kapłan jest, sam, sam kult jest poza, on jest niewidoczny. Tam faraon może wejść, czy ktoś inny, tak? Zobaczcie więc Państwo, że jakbyśmy no, od razu go spojrzeli, tak? To to jest inna, inne, inne. Na pewno jest, to na pewno nie jest egipskie, tak? E, świątynia w Jerozolimie na pewno nie jest egipska. Na pewno nie jest egipska. Skąd więc Salomon brał pomysł na tą świątynię? A on, no, drodzy Państwo, wziął z Kanaanu. To jest typ świątyni kanalejskiej. Chodzi o budownictwo, tak? o, o wzór, tak? I yy, yy, zobaczcie, drodzy Państwo, że yy, ten kult yy, to nie tylko budowa tej świątyni. Ale także to sam, same ofiary. Jak to wygląda? Czy mamy jakiś tekst, który nam to pokazuje? Ale już oczywiście. Mam otwarty przed sobą Pierwsza Księga Królewska, rozdział 18, wersety, wersety od 20 do 40. Tak? Co to jest? Jesteśmy na górze Karmel, i Eliasz zwołuje tam wszystkich proków Baala tak, i mówi, no to teraz słuchajcie, kto jest prawdziwym Bogiem? Jahwe czy Baal? Um, niech nam dadzą, wobec tego niech nam dadzą dwa młode cielce, Niech oni, ich, y, oni niech wybiorą sobie jednego i porąbią go oraz go umieszczą na drwach, ale ognia niech nie podkładają. Ja zaś oprawię drugiego cielca i też umieszczę na drwach, ale też ognia nie podłożę. Ten Bóg, który odpowie ogniem jest prawdziwym Bogiem. Tak? Y, pomijam, y, który Bóg odpowiedział ogniem. Chcę państwa, państwa uwagę zwrócić na to, że oni robią dokładnie to samo. Eliasz robi dokładnie to samo, co procy Baala. Ustawia ołtarz z kamieni. Na tym ołtarzu ustawia stos drewna. I na tym drewnie układa tak, cielca, czyli byka, tak? Robią I jedni i drudzy robią dokładnie to samo. Dlaczego? Ano dlatego, że y, forma. Y, oddawania czci przez Izraelitów w ziemi Kanaan, kiedy oni byli e, rolnikami, jest to forma kananejska. Oni po prostu to zapożyczyli. I zobaczcie, e, nie ma zupełnie żadnego problemu dla Eliasza albo dla e, tych proków Baala, że, że oni mają różny kult. Mają ten sam kult. Ale zaraz, skąd to się wzięło? No wzięło się stąd, że właśnie w tamtym czasie Izraelici używali kultu używali kultu kananejskiego. I zobaczcie teraz, co się dzieje z tymi z tymi ludźmi, którzy oglądają ten sąd Eliasza nad bogami Kanaanu, tak? Zobaczcie, co się dzieje. Oni kiedy im Eliasz proponuje ten cały eksperyment, mówią o to dobry pomysł, tak? I dla nich jest ważne, żeby rzeczywiście zobaczyć, który Bóg odpowie ogniem. Natomiast nie jest ważne, że, że może to jest jakiś nieprawy kult, albo kult, który no, nie może być używany, bo jest no, niekanoniczny, czy jakiś tam inny. No. Dla nich to, w ogóle, to w ogóle dla nich nie ma takiego problemu, tak? Czyli zobaczcie, że dla nich Jahwe jest taki sam jak Baal. I cześć oddawana Jachwę jest taka sama, jak cześć oddawana Baalowi. Dalej pójdźmy, my możemy zobaczyć w Piśmie Świętym, na przykład w psalmach, że niektóre psalmy nie potrafimy, to znaczy nie możemy tego teraz zrobić, bo akurat tekstów kananejskich nie ma po polsku gdybyśmy porównali teksty kananejskie i niektóre psalmy to byśmy zobaczyli, że one są bardzo do siebie podobne to się nazywa wszystko to o czym ja teraz mówię w literaturze nazywa się baalizacją kultu Jachwe na czym polega baalizacja kultu Jachwe jest to opis Jachwe czy przedstawianie Jachwe w trzech możliwych yy, wariantach Pierwszy wariant, że Jahwe jest tożsamy z Baalem, albo że Jahwe jest e, pokazywany jak Baal, nie jest tym samym co Baal, tylko jest pokazywany jak Baal, lub Jahwe jest jednym z bogów panteonu kanańskiego wśród których największy jest Baal, tak? I My takie, taki wpływ właśnie widzimy w tekście Pisma Świętego i my mamy właśnie akurat w tym osiemnastym rozdziale, o którym ja to jest, to jest w tej chwili siedzę, widzimy właśnie, że, że takie coś rzeczywiście miało miejsce. I można by zadawać pytanie, zobaczcie, drodzy Państwo, skąd to się Izraelitom wzięło? No, moim zdaniem, Podejście czy spotkanie e, rol, pasterzy z kulturą e, rolników moim zdaniem tłumaczy wszystko. Tak? Po prostu oni weszli do Ziemi obiecanej, czy zastali w ziemi, z, są w Ziemi obiecanej, jakkolwiek to e, zrobimy, Milkę, jakkolwiek to zrobimy, i oni po prostu wzięli te, te, te wzorce dokładnie stamtąd. Pytanie, tylko głośno. Z koncepcją Boga Ojców, nie jednego Boga. Co pokazywałem poprzednio, że yy, możesz niekoniecznie jest monoteistą. Kulturomadów jest taki, że na wiosnę, na wiosnę yy, ustawia się stelle, czyli taki kamień, tak? oblewa go się oliwą ewentualnie i robi się jedną z trzech ofiar. Albo ofiarę biesiadną, czyli zabijamy dane zwierzę i siadamy do stołu przy tej stelli, która symbolizuje Boga, tak? albo składamy ofiarę całopalną, przed tą stelną, czy jakby zadośczenimy za grzechy, spalając tego, tego, yy, tą ofiarę tego zwierzaka, tak? Albo trzecia rzecz, już zupełnie ze zwierzętami nie, nie jest związana, że yy, yy, palimy w ogniu na jakimś tam ołtarzu, który zbudowaliśmy, yy, palimy yy, chleb albo jego przetwory, tak, albo, czy, czy mąka albo jej przetwory, tak, Co, jak, coś z tego, tak? tak. ale to zawsze było składanie ofiary, no, no, czy tu, czy, czy, czy u rolników, czy, czy u rolników, mhm. to zawsze to było składanie ofiary, no, a ponieważ tam ci medrowali, no to mieli przynośnego ołtarza. Nie, nie mieli przynośnego ołtarza. Znaczy, może i był jakiś przynośny ołtarz, ale on by się szybko spalił. Musiałby być metalowy. E, każdorazowo budowano ołtarze. Tylko, tylko e, jeżeli ja e, robiłem tę e, ofiarę w e, Kanaanie, tak, w, nie, w, w, u nomadów, jeżeli ja robię u nomadów tę, tę ofiarę, to ja tą ofiarą, e, sensem tej ofiary jest to, że ja e, to, co mam najcenniejszego oddaję Bogu, tak? Ja po prostu dzielę się z Bogiem tym, co mam najcenniejsze. I od tego zależy na przykład płodność moich stad, tak? Natomiast w Kanaanie nie od tego zależy moja ziemia, czy znaczy płodność mojej ziemi, tak? Ja składam ofiarę w Kanaanie, Składam ofiarę też jakichś tam rzeczy cennych, tak? bo to Bogu nie można zostawić jakąś mało, mało cenną ofiarę, tak? ale sensem tej ofiary jest to, żebym ja zadowolił mojego Boga, mojego króla tak? a nie to, żebym ja miał życie. Tak? To znaczy nie ma bezpośrednio. tu nie ma przejścia u Kanajczyków. Oni mogą złożyć taką ofiarę, ale to jest to, co użyje tego sformułowania, bo ono jest użyte w szóstym rozdziale, nie w szóstym, dziewiątym, rozdziale księgi rodzaju, kiedy Noe składa ofiarę i Bóg czuje miłą woń. Tak? Ale to jest kwestia tego, że Bóg się miło poczuł. I takie coś my oglądamy w tekstach babilońskich na przykład bogowie czują miłą woń im jest miło i przyjemnie tak? czyli ja składam bóstwom ofiarę po to, żeby im było miło i przyjemnie natomiast u, u nomadów kiedy ja idę ze strzodami to ja składam tę ofiarę po to, żeby Bóg był moją siłą żeby moje byki były płodne żeby moje stado było jak najliczniejsze tak, żeby jak to jeden z psalmów mówi, nie zdarzył mi się wypadek albo ucieczka, tak to jest prośba o in konkretną ingerencję w te, te sytuację, tak, a rolnik jak chce jak chce sobie polepszyć byt no robi yy, hierogamię, tak, zupełnie jakby inna, w innym kierunku idzie to, tak ten, ten baranek, którego ofiaruję Panu Bogu, to jest dla no tak jak królowi ofiarowuje, tak? A czy jest inny punkt odniesienia. Chcę, żeby król na mnie łaskawie spojrzał i dał mi następną działkę, no to pójdę do niego i złożę mu, prawda, o królu, tak przechodziłem właśnie, przechodziłem i tak sobie pomyślałem, że chciałbyś tego baranka, a bardzo cię proszę, tak? I Bóg na mnie w ten czas spogląda tak, no. Łagodniej, tak? Znaczy łagodniej, znaczy przychylniej, tak? E, to jest ta ofiara typu do ud des, tak? Że daję po to, żebyś dał, właśnie jak Pani mówi, łapówkę, tak? Po prostu daję, czy podatek. Daję i, i spójrz na mnie przychylnie, spójrz na mnie przychylnie, tak? Natomiast mechanizm życia jest zupełnie inny. Natomiast u nomadów jest tak, że mechanizm życia to jest ten mechanizm rodziny, oni, oni są razem, oni po prostu, jeżeli ja idę i, i, i składam tę ofiarę z najlepszego mojego barana, tak, to ja Panu Bogu, mówię, Panie Boże, patrz, dajcie najlepszego barana po to, że dał mi 10 takich samych, tak? bo tu jest, to jest dla mnie najważniejsza sprawa, moje trzody muszą być jak największe. Tak? Jakby, może, może rzeczywiście w, w punktu widzenia powiedzmy, samego e, podżynania gardła tej ofierze e, to jest to samo, ale jakby sens, sens tego jest zupełnie inny, jak na innej zupełnie płaszczyźnie. Tak? I to jest, to jest taka no, różnica, można by to powiedzieć. Tak? Bo chodzi o, o ten sens, o zrozumienie, o tego Boga właśnie, jak tego Boga rozumieć prawda, tutaj. Dobrze, więc mamy ten osiemnasty rozdział księgi, pierwszej Księgi Królewskiej, w której dokonuje się ta walka, ale zobaczcie, że ta walka dokonuje się na płaszczyźnie tego, który Bóg naprawdę działa. Tak? Znowu Jachwę wychodzi nie jako ten, który jest teoretycznie dany, tylko Baal nic nie odpowiedział. Baal nic nie przemówił. Elia szydzi z nich, nich tam, prawda? Mówi, no, wołajcie głośniej, może śpi, a może udał się w podróż, prawda? A, a y, Jachwe, wystarczyło to powiedzieć, że: Jachwe, to jest dla ciebie. Łobudu spadło, wszystko się spaliło i tak dalej, tak? I tu drodzy Panowie, drodzy panowie, przepraszam, drodzy Państwo, mamy y, y, pierwszy, znaczy jeden z pierwszych y, tych momentów w Piśmie Świętym, o tym będziemy mówili jeszcze w następnym naszym y, spotkaniu, następnym naszym spotkaniu, gdzie prorocy walczą z tą baalizacją kultu Jahwe. Oni walczą z baalizacją kultu Jahwe. Czyli jeżeli mamy, jeżeli my chcemy zapytać, a kto nam wymyślił monoteizm, bo ten słowo wymyślił, możecie Państwo wziąć cudzysłów, bo chodzi o to, że skąd pojawił się monoteizm, w tym znaczeniu wymyślił, tak? No to to są prorocy. Bo na razie w tym, w tym obrazie Izraela, który ja Państwu tu próbuję tak e, pokazać jakoś, okazuje się, że, ten, że w tym obrazie Izraela jedynego Boga nie ma. Najwyżej jest Bóg Ojców, tak? Bóg, który jest związany z moją rodziną. Ale to nie jest, to niekoniecznie jest jeden Bóg. I dopiero musi być walka proroków, o chociażby właśnie Eliasza, walka proroków, żeby tego, żeby koncepcja jedynego Boga pojawiła się. I między innymi ten fragment zaraz, zaraz. Ten fragment 18 rozdziału I Księgi Królewskiej jest jednym z tych fragmentów, który można pokazać, o właśnie, patrzcie, tu y, prorocy idąc nie po, po d, linii y, rozważań teoretycznych i przekonywania ludzi w sposób teoretyczny, tylko przez to, że Bóg ma pokazać, że jest, tak? to ma być doświadczenie, że jest i że on jest jeden bo Baal jest niemy to z tego się narodziło narodzi się dopiero monoteist. pytanko było dobrze Nie, nie, nie, nie, nie, tak na pewno nie było. Tak na pewno nie było. Wyraźnie jest powiedziane w Piśmie Świętym, że oni mieli wytłuc wszystkich kanańczyków ich nie pytali czy oni chce oni w ogóle nie, w ogóle nie no jednym jednym tam jak, jakoś złe gdyby oni jakimś tam zaproponowali tak ale ale wszystkich innych wycięli nie nie nie dlatego nie dlatego dlatego że bóg dał izraelowi ziemię obiecaną i wygubił przed izraelem wszystkie siedem szczepów kanalejskich Ciekawe, ma pani rację, ciekawe. Ale my nie widzimy tych jednostek, które miały jasną wiarę mnantystyczną. Właśnie to jest. Prorok, ale na razie proroków nie mamy. Nie, nie, to jest Bóg Ojców. To nie jest Bóg jedyny. To jest właśnie, właśnie całość, całość tego, co chcę właśnie Państwu pokazać, przez te kilka jeszcze spotkań pokazywałem, było właśnie, jest po to, żeby pokazać, że tam nie możemy w ogóle o tym mówić na razie, bo po prostu żadne e, teksty nie dają nam do tego e, jakiegokolwiek materiału. To jest nasze założenie albo nasze odczytanie, z punktu widzenia proroków odczytanie e, tekstów, które są e, jakby ekspost opisują tamte sytuacje. Patrz, e, e, kultura, ta, ta tradycja deuteronomistyczna. Za którą by poszli Izraelici? No jest pokazane, przecież jak oni przyszli do Ziemi Obiecanej, jeżeli... Znaczy, a ten cielec to też jest bardzo ciekawa sytuacja, bo to jest zaraz wrócimy do tego cielca a, my, ale chcę odpowiedzieć na pytanie mianowicie jeżeli byśmy szukali jakichś innych bogów tak, to widzimy, to widzimy w rodzinie Abrahama, tak że oni czcili rodzina Abrahama czciła innych bogów tak? i tuż jest to napisane że oni czczą innych bogów jest Abraham, którego Bóg, Jachwę wybiera i mówi: Robisz ze mną robotę? Dobra, robimy i idziemy dalej, tak? Mamy Boga, który jest Bogiem wyjścia, tak? tego Boga z krzaka gorącego. Jestem Bogiem Twoich ojców, i ja teraz Cię wyprowadzam. Czyli Bóg działania. A potem jest, teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy jest Bóg, który jest tożsamy z Baalem i to w Piśmie Świętym jest ogromna ilość tych tekstów, takich właśnie gdzie Jachwę gdzie jest bardzo bliski blisko pokazany jak Baal i dopiero z tym walczą prorocy tak dopiero tu jest gdzieś walka proroków o to, żeby pokazać tym ludziom nie, nie ma innego Boga i to będziemy następnym razem omawiali, kiedy dojdziemy do niewoli babilońskiej. Bo tam jest ta, takie, no, takie zdarzenie właśnie intelektualne. No i gdzie Judo twoje, twoi bogowie, pyta Jeremiasz. Prawda? I to jest, i to jest ta właśnie, jakby ostat, jeden z ostatecznych momentów tej walki. A potem jest Ezechiel, a potem jest Deutory Izajasz. Ale to jeszcze będziemy mówili, bo to, to jeszcze przed nami. jeszcze tak. Do kontynku, pani tak. Mówi, tak, no bo tak w księdze Wiesłego jest o że życie, Tak. Ale w księdze sędziów to wejście jest przestań inaczej. naszej że to jest ta wzajemna asymilacja. Jak gdyby... Nie asymilacja. To na pewno asymilacji nie było. Nie było żadnej asymilacji tam. Nie może być asymilacji. Żydzi nie, nie asymilują się z nikim innym. Wydziś, ale, że... To jest inna sprawa. Ale, E, dziękuję, dziękuję za takie życie pokojowe. Tak, to takie. No przepraszam, co zrobił Gedeon, co zrobił Samson? No, Samson tym Filistynom to on zaszedł za skórę. Uuu. No dobra, Debora nie, nie, nie walczyła, bo ona była kobietą. Kobiety nie walczą. Ale doprowadziła, prawda, temu Balakowi? Tak, doprowadziła tego Sisele, tak? I on go zabił, tak? To, to nie było na pewno y, pokojowe współżycie. Ktoś z nas pierwszy wystąpi do przeciwko Juda. No, znaczy, zobaczcie Państwo, no, jest tego, znaczy, mamy, y, bo jeszcze myślę, że jest jedna bardzo ważna rzecz, którą być może ja nie powiedziałem, albo ona nie wybrzmiała, tak, mianowicie Pismo Święte nie jest dziełem jednego autora napisanym od początku do końca. I jest to chronologicznie, ma pan rację. Tylko jest antologią, którą ktoś po części jeden zrobił tę część, drugi zrobił tę część, tak? Zjednoczył, a ktoś potem jeszcze dalej to zjednoczył i mamy taką księgę, jaką mamy, tak? W związku z tym my mamy obrazy, które są, które się na nakładają. Bo przecież, zobaczcie Państwo, jak ja mówię o, o, o kwestii prorockiej, że prorocy teraz walczą, to przecież jasnym jest, że tu gdzieś pojawia się współczesna prorokum, tradycja deuteronomistyczna, która przejechała się przez wszystkie księgi i tekstu Pisma Świętego tak? i ona wszystko, co się dało, po to, żeby pokazać, że od początku jest e, monoteizm. Tylko my zauważamy, że, że pojawia się gdzieś w tych tekstach, pojawiają się jakieś sprawy, które zupełnie nie pasują, tak? A my bierzemy jeszcze do tego próbę jakoś tam odniesienia archeologicznego czy historycznego i pojawia nam się obraz, w którym łatwiej nam jest przyznaję, to jest hipoteza pewna łatwiej nam jest wytłumaczyć e, monoteizm pewną ewolucją niż rewolucją, znaczy niż, niż tym, że od początku niby Abraham był monoteistą i potem coś się działo potem, bo te działania, które doprowadza znaczy skutki e, może nie inaczej powiedzmy to co widzimy w, co Izraelici robią? Trudno wytłumaczyć yy, mechanizmami. Znaczy jest jeden mechanizm, to jest głupota, ale no wiecie, żeby człowiek zgłupiał, to to nie jest takie proste. No, to, nie, to nie jest taka... A czy jest to możliwe, nie? No, nie jest możliwe, że ktoś zgłupiał. No, cegła mu spadła na głowę i robi głupstwa jasne, ale jak ktoś normalnie się rozwija, to, to raczej to, to jest w nim jakieś no, szukanie czegoś lepszego, a nie czegoś gorszego, tak? I my szukając tego, łatwiej jest nam chyba odtworzyć i przedstawić tę właśnie hipotezę ewolucji, pewnego myślenia, tak? Niż pokazać, że oni byli niż obronić to, że oni są monoteistami mono od początku. No właśnie gdzieś tutaj tego właśnie nie ma. I to właśnie chcę powiedzieć, że tego nie ma. Że to jest właśnie ewolucja myślenia, poszczególnych etapów tego, tego myślenia. Przepraszam, bo pani chyba ma w dalszym ciągu wątpliwości. tylko y, z całym szacunkiem dla Pani. Pani podejście jest podejściem chrześcijańskim. A my jesteśmy w Starym Testamencie. Nie, jesteśmy... To jest podejście chrześcijańskie, a my jesteśmy w Starym Testamencie. Co jest najważniejsze? Jak Izraelita miał się przekonać, że jest jeden Bóg? Chwyć pukryć i tarczę. To jest dla niego przekonanie. To jest jeden Bóg. On mi pomógł zawrznąć tego człowieka. Jesteśmy w tym, w, tej, w tym momencie historii. Jezusa jeszcze nie ma. Nie ma personalizmu. I jeżeli ja mam być, bo, mam wierzyć tego Boga, to to nie jest teoria. To jest ktoś, kto wziął pukleć i tarczę i pozwolił mi rozwalić te my, tysiące. Tak? Ja sam jeden. Wszystkich pokonałem. O, i to jest mój Bóg. I to, to, to co Kemosz znaczy to, co. Yy, na tej steli Meszy jest, prawda? Napisane, że Kemosz pomógł temu Meszy, meszy zwyciężyć od dom Omryjego. No to właśnie i, i dla Kemosza, dla, dla tego. Meszy jedynym Bogiem jest Kemosz. I mamy taki tekst. że cała wspólnota chrześcija ma jasne przekonanie o mojej dźwięk. A więc tam wrzucie do Starego Testamentu i tam, żeby święty nie było rozmawiać to, znaczy jakiejś jednostki miało to przekonanie o mojej dźwięk, a jako całość no, nie było to właśnie gdzie każdy byłbym no, przekonany. Dobrze, po, inaczej z Panią porozmawiał. Proszę pokazać mi taką osobę. Ja już sop. Są osoby. Eliasz jest prorokiem. Do proroków jeszcze nie doszliśmy. Tak? Prorocy? Tak. Ale my do proroków, my jeszcze jesteśmy przez prorokami. Proszę pokazać mi y, osobę, która była monoteistą przed prorokami. Właśnie o to chodzi. Ja chcę właśnie to pokazać, że y, monoteistami są dopiero prorocy. Y, a Jozue istniał? Przecież to pamiętacie Państwo, z jakichś tam wykładów u, dawno, dawno temu pokazywaliśmy, że tradycja deuteronomistyczna w księdze powtórzonego prawa pokazuje obietnicę, w księdze Jozłego pokazuje spełnienie obietnicy. I tu nie ma. To, to, jest, to jest spojrzenie deuteronomistyczne, czyli z czasów niewoli babilońskiej. Nie. Znaczy, ale on też jest prorokiem. To tak. Ale, ale on czci jachwę, tak? I, jest, i jest, ale to jest. Ale to jeszcze nie ten moment. Jesteśmy na granicy, na styku, tak? I właśnie cały mój tutaj wykład, cały mój tutaj jakiś koncepcja tego wykładu właśnie polega na tym tutaj dobrze i dlatego my bardzo dobrze dyskutujemy na ten temat, bo wreszcie to się tak jakoś tutaj. dotknęliśmy tej sprawy. Właśnie o to chodzi, o to mi właśnie chodziło, że Państwo yy, przyjęli, czy przyjęli, stanęli przed sprawą, że mamy monoteistów w postaci, czy walkę o monoteizm nie bez pomocy Pana Boga, bo to oczywistym jest, tak? ale dopiero od proroków. Przed tymi wszystkimi tutaj y, prorokami, mamy bardzo wielu ludzi, którzy bardzo wierzyli w, jedyne, w Boga, ale to był Bóg ich ojców. Bóg, który on był dla tego człowieka. I tu powinienem użyć tego słowa, którego nie chcę używać. Przepraszam Państwa, ale tutaj z Panem mamy swoją tajemnicę, którą ja nie chcę używać. No. Tak. Jakieś jeszcze pytanie? Tak, i to się właśnie, i to się właśnie nazywa to, czego ja nie chcę użyć tego słowa właśnie. I cały klucz na tym stopniowym objawieniu. Tak, tak, tak. Tak. I podkreślmy objawienie się, objawienie polegające na czynie. To jest to, co pani powiedziała, że Bóg się objawia człowiekowi, tak, konkretnemu ale objawia się w Starym Testamencie czynem, działaniem, tak? I to działanie mówi, dobra, to będę z Tobą, tak? Ten człowiek mówi do Boga, będę z Tobą, bo Ty jesteś takim dobrym moim sprzymierzeńcem, tak? Tak, no, na przykład Jakub, pamiętacie u Labana, tak? Idzie do Labana i mówi Panu Bogu, Panie Boże, jak będziesz mi błogosławił, to ja Cię będę czcił, tak? No i idzie tam, to błogosławieństwo jest dosyć duże, bo on ma te duże stada, prawda, wraca i, i cała ta jakby smaczek tej, tej walki nad tym potokiem Jabłok jest właśnie w tym, że, że wreszcie wracając Jakub dochodzi do niego, że, że ten, z którym on taki układzik sobie zrobił, tak, że to może być naprawdę Bóg, którego on może wierzyć, tak. On wreszcie uwierzył w tego Boga, który jest Bogiem jego ojców. Bo tak to był po prostu kontrahent. Tak? No. <grych> tak? W piśmie jest opisane, że a w praktyce... Tradycja deuteronomistyczna mówi, że Izraelici zgładzili kanajczyków księga napisana długo przed tradycją deuromistyczną, którą pani była łaskawa zacytować księga sędziów, pokazuje, że wcale tak się nie stało. Prawda? I trzeba było na początku księgi sędziów, tam jest taki fragmencik, że zostały te ludy zostawione, żeby ćwiczyć Izraela do wojny. Zaraz, ale skąd ta koncepcja w ogóle? To taka, wiecie, wydumana trochę koncepcja, ale ona jest potrzebna na zasadzie tego, żeby wytłumaczyć, dlaczego tak nagle po księdze Jozułego mamy taką księgę, no. Ale to jest działanie redaktora deuteronomistycznego. On to tutaj dopisał, tak? To jest dopisek po prostu. Tak? Dodane. Tak. prawda? No prawda jest taka, że, że, Izra że w czasie, kiedy... I, Izraelici są w Kanaanie to w tym Kanaanie równie dobrze są te inne ludy tak zresztą potem widzimy całe te walki w Księdze Sędziów kiedy, kiedy oni walczą z tymi no, ludami które są no właśnie obok ich no. i Dawid też no, przecież to Dawid właśnie Filistynów rozwalił do końca tak a my znajdujemy na, na, na brzegu Morza Śródziemnego miasta filistyńskie, prawda? I to bardzo bogate, bardzo takie, bogate nie tylko w pieniądze, ale bogate w zdobycze ówczesnej kultury, tak? To była naprawdę taka wysoka, wysoka, bardzo kultura. Nie wiem i nie będę się wypowiadał teraz Filistynów, dlatego że oni są bardzo tajemnicem ludem morza. Nie wiemy. Niektórzy yy, łączą i je yy, włączą ludka, yy, fiestyjski z kulturą minojską. Ale ja się na tym nie znam, drodzy Państwo, zostawmy to prawda to. Ale to pewność, to, to, to, to znaczy, że pan po prostu nie każdy ten przycina, czyli tak naprawdę. Nie, nie, nie. To jest. Znaczy, Znowuż, drodzy Państwo, to, co jest w Piśmie Świętym przekazane, to jest interpretacja historii pokazana z punktu widzenia ludzi, którzy odkrywają działanie Boga w ich życiu. Wstecz, Wstecz tak, tak, tak, tak. Po prostu mówię, a to jest, a to tak, a no tak, rzeczywiście, i tak napisałem, prawda? A to było tak, a rozumiem. No i tak to właśnie w ten sposób robię. Dlatego, drodzy Państwo, na przykład. Yy, yy, we współczesnym nam teologii jest taki pogląd, który ja się nie do końca zgadzam, że najstarszą księgą tekstu Pisma Świętego jest Księga Powtórzonego Prawa i pochodzi z III wieku przed Chrystusem. Tak? Jest taki pogląd. A wszystko inne jest zmyślone. Tak? Ja się z tym nie zgadzam i to można by pokazać chociażby na, te, na księdze sędziów właśnie na przykład, czy na właśnie na tekstach prorockich, że to jest przed niewolą babilońską. To jest na pewno przed niewolą babilońską, a jednak tam jest prawda, wszystko jakoś tak pokazane. Więc, ale skąd, skąd się wzięła ta koncepcja? Wzięła się właśnie stąd, że my widzimy pewną interpretację historii. Tak? I tę interpretację historii ci ludzie po prostu no, w wy... Wykoncypowali tak? oni, oni to wymyślili Ale żeby oni to wymyślili Musieli mieć tę historię tak? Bo to jest interpretacja I jedną rzeczą, którą chcę Państwu pokazać To jest to, że to jest ewolucja Myślenia A dwa, że to jest myślenie Oparte na doświadczeniach To jest sposób poznania Boga To jest sposób objawienia się Boga nie sposób taki, że Bóg staje i mówi, to ja jestem. Tak? Znaczy, nie objawienie w ten sposób. Chociaż takie objawienia też były. Tylko że one są jakby. Nie do końca przekonujące dla tych ludzi. Natomiast przekonujące je są działania Boga. I to jest najważniejszą sprawą. Tak? To co możemy zamknąć tę dyskusję? Bardzo ciekawe, jak Państwo widzicie i myślę, że to jest bardzo taka dyskusja twórcza, to znaczy dająca do myślenia, mam nadzieję, mnie, mnie również, bo jest to dyskusja, czy, czy problemy, które, w których my stajemy, właściwie jesteśmy w samym centrum Pisma Świętego. tak? To, co my Badamy na terenie Pisma Świętego, co próbujemy zrozumieć tekst Pisma Świętego, to zobaczcie, że w gruncie rzeczy zależą właśnie od tego, jak my pojmiemy Boga. Tak? I z tego punktu widzenia my dopiero możemy interpretować tekst Pisma Świętego. Więc dlatego ja dziękuję organizatorom, że zechcieli ten temat wpisać do naszego planu, że to jest Monoteizmem się dzisiaj, czy w ogóle objawieniem Pana Boga my się zajmujemy, prawda? bo to jest moim zdaniem jest nas podstawowych, jedno z podstawowych zagadnień w ogóle na terenie Pisma Świętego. O, tak bym to e, pokazywał. Dobrze. To zamknijmy dyskusję, drodzy Państwo, jeszcze, jeszcze kawałeczek e, mianowicie w, tej, e, w tym obrazie Boga Rolników, tak? bo my tutaj jesteśmy e, z Bogiem Rolników, jest, y, konsekwencją tego obrazu jest obraz Boga jako króla. Tak? Nie tylko Boga kogo, czego króla. Znaczy król ma swojego Boga. Tak? I ten król jest właścicielem. Tak? Ale jest to Bóg, który jest królem. I, drodzy Państwo, y, jakie są konsekwencje tej sytuacji? Otóż y, konsekwencje są takie, że tenże Król no, musi się troszczyć o siebie to nie ja się troszczę o Króla tylko Król się musi troszczyć o siebie tak i użyję teraz tekstu który jest zupełnie prorocki ale właśnie Jeremiasz którego tekst chciałbym teraz użyć jest kpi sobie właśnie z tego rodzaju czy wyrzuca Izraelitom tego rodzaju myślenie Bóg jako Król co to znaczy że e, świątynia, pałac tego króla jest na tyle niezdobyty, na ile silny jest król. Tak? I w związku z tym, ja, będąc e, człowiekiem, który cokolwiek tam robi, tak? Ja mogę uciec się do króla i teraz ten król swoją mocą, swoją armią, swoją nie wiem, aniołami czy tam kimś, no nie wiem, kto tam, będzie mnie bronił. O czym myślę? Myślę tutaj, drodzy, o, mówię o tekście, o czym myślę. Myślę tutaj o siódmym rozdziale Księgi Proroka Jeremiasza. Zacytuję ten tekst, szybciutko, bo mam niewiele czasu. Pan Bóg mówi do Jeremiasza, stań w świątyni i powiedz, słuchajcie słowa Pańskiego wszyscy z Judy, którzy wchodzicie tymi bramami, aby oddać pokłon Panu. To mówi Pan Zastępów, poprawcie wasze postępowanie. A pozwolę Wam mieszkać w tym miejscu. Czyli zobaczcie Państwo, że to, że będziemy mieli pomyślność, zależy od moralności, a nie od kultu. Nie ufajcie słowom kłamliwym głoszącym, świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska. Albowiem, jeżeli naprawdę poprawicie wasze postępowanie, jeżeli będzie kierować się wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego, jeżeli nie będziecie uciskać ziemca, sieroty, wdowy, jeżeli krwi niewinnej nie będziecie rozlewać na tym miejscu, jeżeli nie pójdziecie za obcymi bogami na waszą zgubę, wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu ziemi, którą dałem waszym przodkom. Na zawsze. Oto wy na próżno pokładacie ufność w zwodniczych słowach. Nieprawda? kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, chodzić za obcymi bogami, których nie znacie? A potem przychodzicie i stajecie przede mną w tym domu, na którym wzywamy mojego imienia i mówicie oto jesteśmy bezpieczni. Dlaczego oto jesteśmy bezpieczni? No bo Jachwę broni swojego miejsca. A co Jachwę zrobił? Powiedział papa, pa tak? Nad tym polega niewola babilońska, czy to cała y, jakieś no, odkrycie niewoli babilońskiej, że Pan Bóg pozwolił po prostu z, zniszczyć tę całą koncepcję. Zniszczyć tę koncepcję. Że Bóg jest królem, tak? Ale to będziemy jeszcze mówić następnym razem. Tak? Ale zobaczcie Państwo, że taka koncepcja jest. Że Bóg jest królem, w takim razie Bóg ma pod sobą tę ziemię, to niech Bóg się w takim razie o tę ziemię troszczy. I w takim razie my, ludzie, stajemy sobie i mówimy, no to dobrze, Panie Boże, no patrzymy. Jak się zatroszczysz? Jak, jak, co tu zrobisz? Tak? I zobaczcie, to w ogóle nie jest powiązane z moralnością. Tak? To, co Jeremiasz tu im wytyka, tak? to nie jest zupełnie powiązane z moralnością. Czyli, czyli Pan Bóg jest dla nich w tym, w tym fragmencie, tak? tutaj w, który, jako ilustrację podałem, w tym fragmencie Pan Bóg jest pokazany jako po prostu król, suweren, który ma po prostu e, rządzi swoim krajem, tak? a my korzystamy z tego, że on rządzi swoim krajem. Nie ma tego wewnętrznego, tej wewnętrznej racji między mną a Panem Bogiem, tak? Ja mogę nie wierzyć w Pana Boga. I co z tego? Przyjdę do Jego świątyni, złożę odpowiednią ofiarę, jako właśnie podatek, łapówkę. Będę miał spokój. Tak? I zobaczcie, drodzy Państwo, że to jest taka no trochę erozja tego spojrzenia na Pana Boga, ale to jest konsekwencja tego obrazu, o którym ja tutaj mówię i który tak Państwu próbuję przedstawić właśnie. To jest konsekwencja, jakiś wniosek wyciągany. Jeżeli Bóg jest Królem albo jest Bogiem Króla, to ja się naprawdę nie muszę martwić o to, e, czy ja będę czcił tego Boga, czy nie będę czcił tego Boga. Tak? Żeby, e, żeby miał życie, żeby miał obfitość, no to ja muszę, prawda, zrobić inne akty kultu. Tak? A tak to nie muszę. To, to jakby nie ma w tym wszystkim e, tej indywidualnej koncepcji znaczy koncepcji indywidualnego odniesienia do Pana Boga. Ci ludzie nie mają tej koncepcji. Po prostu u nich nie ma takiego czegoś. Moje życie jest moim życiem, a Bóg jest Bogiem. I, drodzy Państwo, wszelkie podobieństwo do osób, miejsc, sytuacji z współczesnymi nam czasami bardzo były naprawdę niezamierzone i naprawdę nie o to mi chodziło. Nie, nie, nie, nie, nie. Ja mówię o tym, co było tysiąc, nie, dwa tysiące czy trzy tysiące lat temu. Naprawdę o tym mówię. To, to, to tylko o tym mówię, tak? Że dla nich czym innym jest moralność, czym innym jest formalność. No tak jest, no. Tak było, tak było. Tak było. Wszelkie podobieństwo do osób działań i tak dalej jest niezamierzone. I w ogóle o tym nie myślałem, nie w ogóle. Dobrze, drodzy Państwo, i to jest. Yy, yy, to jest ta koncepcja, to jest ta, ta sprawa, którą chciałem tu jeszcze dodać. Bo są też następne konsekwencje. To jest, drodzy Państwo, na przykład eksperyment w ogóle z królem. Tak? To już nie jest na płaszczyźnie rozumienia Boga, tylko w ogóle rozumienia, czym jest Izrael, tak? Jest powołanie króla. Eksperyment z królami się nie udał, tak? Mimo, że oni bardzo chcieli mieć króle, króla. Eksperyment, kolejną konsekwencją tego jest budowa świątyni. Okazało się, że świątynia to jest kiepski eksperyment. To, to Jachwy nie potrzebuje świątyni, tak? chociaż yy, było to miejsce święte, tak? Znaczy Ta, Bóg tam przyjmował, yy, przyjmował yy, kult, prawda? Ale zobaczcie, jakże często, ale to już u proroków, jakże często u proroków wytyka Izraelitom yy, bezpodstawność tego kultu, tak? Co mi po mnóstwie waszych ofiar? Tak? One są czcze, tak? One są puste. To po co mi one? Tak? Ale skąd takie, takie, taki wniosek wynika? No z tej koncepcji, o której powiedziałem przed chwilą, prawda? z koncepcji yy, yy, Boga. Tak? Zrozumienia Boga w tamtym momencie. I procy nad tym się pastwią. Tak? A czy pokazują? To jest bez sensu, to jest nie tak. Yy, kolejną taką, taką koncepcją, która tu jest yy, jakby konsekwencją takiego przyjęcia Boga, jest, drodzy Państwo, koncepcja Izraela, samego narodu, tak, narodu z królem, tak, jest król i ten król powoduje, że jest, że to jest naród, tak, to są jego poddani, tak, ta koncepcja najbardziej długo się utrzymywała i dopiero gdzieś przy powstaniu Barkoch by upadła, tak, ale to jest koncepcja taka też będąca konsekwencją, tak? O, to tak można by pokazać. Jeszcze tutaj był, była, przypomniałem sobie, przepraszam, że w ten czas na to nie odpowiedziałem, była ta koncepcja, to pytanie, czy sprawa związana z tym e, cielcem pod Synajem, tak? Że to było, to jest ciekawa w ogóle sprawa, ale to będzie dodatek, tak? Czy znaczy to, wracamy trochę. E, to jest ciekawa sprawa, bo... E, Izraelici pokazują Jachwę, znaczy Izraeli się niby czczą Jachwę, tam pod synajem, pod postacią byka. Skąd oni to wzięli? Na pewno nie z Egiptu. Dlaczego? Dlatego, że w Egipcie mamy Boga Apisa. Tak? Mamy Boga Apisa. Tylko to nie jest pierwszy z Bogów. A jakiś tam Bóg. Jest pierwsza trójca, prawda, e, Ozyrys, e, Horus i ta, jak ona się nazywa, Hator. I Tak, tak, to, to właśnie to, tak. To jest, to, to jest, to jest pierwsza trójca, najważniejsza, tak. Natomiast gdybyśmy, drodzy Państwo, zapomnieli, że to się dzieje na pustyni i poszukali tak trochę w Kanaanie, to kto jest przedstawiony jako byk w religii kanalejskiej? Baal. I to jest czysta, czystej wody za pożyczenie z religii kanalejskiej. Tak? Więc to trochę trudno, znając tę historię, prawda, trochę trudno jest powiedzieć, że to było, że to była egipskie, ale jeżeli to było zaproszenie kananejskie, to po pierwsze to jest późny tekst, znaczy późniejszy niż wyjście z Egiptu, a poza tym jest to przykład czegoś, co nazywamy baalizacją kultu Jahwe. Jahwe jest przedstawiony jako baal. No o między innymi właśnie o właśnie to, tak? To tak do, z gwoli do powiedzenia, prawda? Że, że to, to tak, jachwę to jachwę, ale, ale ten jachwę to, to przedstawiony jest nie tak, jak powinien być przedstawiony. I dlatego Mojżesz, który jest tu przedstawiony jako prorok, niszczy tego baala, tak? To jest to, co będziemy u proroku widzieli, tak? Niszczy po prostu ten, ten koncepcję Boga jako, jako właśnie byka, jako baala i tak dalej, te, te, tego typu spojrzenie, no. Zasi tak. rozumiem, że jak jeszcze chcę wrócić do tego traktowania Króla Boga, uh -huh. to, Rozumiem, że w mentalności to było coś takiego, jestem, mają jestem częścią majątku tego Króla, więc niech się Dokładnie, tylko musielibyśmy doprecyzować, co to znaczy majątek, ale jest jakiś punkt widzenia, jest jakiś punkt widzenia, którego możemy przyjąć, tego typu koncepcję, tak? Pewnego rodzaju taki skrót myślowy, tak? Tak, dokładnie, dokładnie. I dlatego zdziwieniem było Izraelitów: Panie Boże, co Ty tu robisz nad rzeką Kebar w Babilonii? Przecież tu nie ma Twojej świątyni, co Ty tu robisz? Tak? Ale o tym będziemy mówili następnym razem, niestety za miesiąc. No to dobrze, za cztery tygodnie w porządku. Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Drodzy Państwo, no bardzo wam dziękuję w takim razie. E, mam nadzieję, że to nie będzie tak, że po tym moim wykładzie Państwo pójdą do spowiedników okolicznych i powiedzą ten klimat to nam zniszczył wiarę. Nie, nie o to mi chodziło. Wręcz przeciwnie. Ja chcę ją umocnić. Dobrze. Podziękuję Panu Sowi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.